Ewangelia według św. Łukasza, rozdział pierwszy. Jeżeli wielu podjęło się spisać wydarzenia, co do których my zupełną pewność mamy, gdyż nam to przekazali ci, którzy od początku sami byli świadkami i sługami słowa, to postanowiłem i ja zbadać pilnie wszystko od początku i Tobie to opisać, zacny Teofilu, abyś upewnił się, o prawdziwości tych wydarzeń, których cię nauczono. Był za dni Heroda Króla Judzkiego pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany Abijaszowej, a żona jego była córką z rodu Aarona, której imię było Elżbieta. A byli oboje sprawiedliwymi przed obliczem Bożym, chodząc we wszystkich przykazaniach i ustawach pańskich bez nagany. I nie mieli potomstwa, dlatego że Elżbieta była niepłodna i byli oboje w podeszłym wieku. Stało się wtedy, gdy sprawował urząd kapłański przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego przyszła nań kolej, aby kadził, wszedłszy do świątyni pańskiej. I całe mnóstwo ludu było na dworze modląc się w godzinę kadzenia. I ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono. I zatrwożył się Zachariasz, ujrzawszy go, i lęk go ogarnął. I rzekł do niego anioł, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i Elżbieta, żona twoja, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z narodzenia Jego radować się będzie. Albowiem będzie wielkim przed obliczem pańskim. Wina i napoju mocnego pić nie będzie i Duchem Świętym będzie napełnione już w łonie matki swojej. I wielu z synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. I on pójdzie przed obliczem jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócić serca ojców ku dzieciom i niewierzących ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować panu lud prawy. I rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo ja jestem stary, a żona moja podeszła w dnia swoich. I odpowiadając, anioł rzekł mu, Jam jest Gabriel, który stoję przed obliczem Bożym i posłany jestem, abym mówił do Ciebie i zwiastował Ci tę dobrą nowinę. I oto o nim jejesz. i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, którego się to stanie, dlatego żeś nie uwierzył słowom moim, które się wypełnią czasu swego. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo zatrzymuje się w świątyni. A wyszedłszy nie mógł do nich mówić i poznali, że widzenie miał w świątyni, bo im przez znaki ukazywał i pozostał niemym. I stało się, gdy się wypełniły dni służby jego, że odszedł do domu swego. A po tych dniach poczęła Elżbieta żona jego i ukrywała się przez pięć miesięcy mówiąc Tak mi Pan uczynił w dniach, w których na mnie wejrzał, aby zdjąć hańbę moją wśród ludzi. A w miesiącu szóstym posłany był anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef z domu Dawidowego, a imię panny Maria. I wszedłszy anioł do niej rzekł, bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona ujrzawszy go, zatrwożyła się na słowa jego i myślała, co by to było za pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus.” Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg tron Dawida Ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, kiedy męża nie znam? I odpowiadając, anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na Cię i moc Najwyższego zacieni Cię, Przetoż i to święte, co się z Ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła Syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, albowiem u Boga nie ma nic niemożliwego. Maria zaś rzekła, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, i odszedł od niej anioł. Tedy wstawszy Maria w onych dniach, udała się śpiesznie w górską krainę do miasta Judzkiego. i wszedłszy do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę. I stało się, gdy usłyszała Elżbieta pozdrowienie Marii, że poruszyło się niemowlątko w łonie jej i napełniona została Elżbieta Duchem Świętym. I zawołała głosem wielkim i rzekła – Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. I skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego do mnie? Albowiem oto, gdy doszedł głos pozdrowienia Twego do uszu moich, poruszyło się z radości niemowlątko w łonie moim i błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa, które oznajmił jej Pan. I rzekła Maria – Wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, iż wejrzał na poniżenie służebnicy swojej, albowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego i miłosierdzie Jego od pokolenia do pokolenia nad tymi, co się Go boją. Dokazał mocy ramieniem swoim i rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił mocarzy stronów i wywyższył poniżonych. Łaknących napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Wziął w opiekę Izraela sługę swego, aby wspomnieć na miłosierdzie swoje. Jak mówił do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki a została z nią Maria około trzech miesięcy i wróciła do domu swego. A Elżbiecie dopełnił się czas, aby porodziła i porodziła syna. A usłyszawszy sąsiedzi i krewni jej, że Pan uczynił wielkie miłosierdzie swoje nad nią, radowali się z nią pospołu. I stało się, że ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dzieciątko i dali mu imię ojca jego Zachariasz, i odpowiadając, matka jego rzekła, nie tak, lecz imię jego będzie Jan. I rzekli do niej, nie ma nikogo w rodzie twoim, który nosiłby to imię. I skinęli na ojca jego, jak go chce on nazwać. A on kazawszy sobie podać tabliczkę, napisał, Jan jest imię jego. I dziwowali się wszyscy. A zaraz otworzyły się usta Jego i język Jego i mówił wielbiąc Boga. I przyszedł strach na wszystkich sąsiadów ich i po całej górskiej krainie judzkiej rozeszły się wszystkie te słowa. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego mówiąc, kim więc będzie to dziecię i była z nim ręka pańska. I Zachariasz, ojciec jego, napełniony Duchem Świętym, prorokował, mówiąc, błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swemu i wzbudził nam potężnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieków. Zbawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby wykonać miłosierdzie nad ojcami naszymi i wspomnieć na przymierze swoje święte. Na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi Ojcu Naszemu, że nam to da, abyśmy wybawieni z ręki nieprzyjaciół swoich bez bojaźni mu służyli, w świętobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem Jego po wszystkie dni życia naszego. I Ty, Dzieciątko, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo pójdziesz przed obliczem Pańskim przygotowywać drogi Jego, abyś dało poznanie zbawienia ludowi Jego na odpuszczenie grzechów ich, dla serdecznego miłosierdzia Boga naszego, przez które nawiedziła nas światłość z wysokości, aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci, dla skierowania nóg naszych na drogę pokoju,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 gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem judzkim, a Herod tetrarchą galilejskim, Filip brat jego tetrarchą iturejskim i krainy trachonickiej, i Lizaniasz tetrarchą abileńskim, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza zostało skierowane Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc krzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. Jak napisano w księdze Izajasza proroka mówiącego, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostymi czyńcie ścieżki jego. Każda dolina będzie wypełniona i każda góra i pagórek będzie zniżony i miejsca krzywe wyprostują się i wyboiste drogi będą gładkimi, i oglądać wszyscy będą zbawienie Boże. Mówił tedy ludowi, który wychodził, aby być ochrzczonym od Niego, plemię żmijowe, któż was nauczył, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoścież tedy owoce godne upamiętania, a nie poczynajcie wmawiać w siebie Ojca Mamy Abrahama, albowiem powiadam wam, iż Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi a już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. I pytał go lud, mówiąc, cóż wtedy mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj udzieli temu, który nie ma. I kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przyszli też i celnicy, aby byli ochrzczeni, i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? A on rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej nad to, co wam postanowiono. Pytali go też i żołnierze mówiąc, a my co czynić mamy? I rzekł do nich, nikomu gwałtu nie czyńcie i nikogo nie spotwarzajcie i przestawajcie na żołdzie swoim. A gdy lud oczekiwał i myśleli wszyscy w sercach swych o Janie, czy też on nie jest Chrystusem, odpowiedział Jan wszystkim mówiąc, Ja was chrzczę wodą, ale przyjdzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać że u obuwia jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem którego łopata jest w ręku jego i wyczyści klepisko swoje i zgromadzi pszenicę do spichlerza swego, a plewy spali ogniem nieugaszonym. Wiele też innych rzeczy, napominając, zwiastował ludowi. A Herod Tetrarcha, będąc strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego i z powodu wszystkich złych spraw, które czynił Herod, przydał do tego wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. A stało się, gdy cały lud był chrzczony i gdy też Jezus był ochrzczony i modlił się, że się niebo otworzyło. I stąpił nań Duch Święty w postaci cielesnej jak gołąb i odezwał się głos z nieba, mówiący Tyś jest Syn mój miły, w Tobie mi się upodobało. A Jezus, gdy zaczął swoje usługiwanie, Miał około trzydziestu lat, będąc, jak mniemano, synem Józefa, syna Chelego, syna Matata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Janny, syna Józefa, syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nachuma, syna Eslego, syna Nangiego, syna Maata, syna Matatiasza, syna Semiego, syna Józefa, syna Judy, Sina Joannesa, sina Rezi, sina Zorobabela, sina Salatiela, sina Neriego, sina Melchiego, sina Adiego, sina Kosama, sina Elmodama, sina Era, sina Yozego, sina Eliezerra, sina Jorima, sina Matata, sina Leviego, sina Simeona, sina Judi, sina Josefa, sina Jonana, sina Eliakima, Sina Melei, Sina Mainana, Sina Matatis, Sina Natana, Sina Davida, Sina Yesego, Sina Obeda, Sina Booza, Sina Salmona, Sina Nasona, Sina Aminadaba, Sina Arama, Sina Esroma, Sina Faresa, Sina Judi, Sina Jakuba, Sina Izaaka, Sina Abrahama, Sina Tarego, Sina Nahora, Sina Saruha, Sina Ragava, Sina Faleka, Sina Ebera, Sina Sali, Sina Kaimana, Sina Arfaxada, Sina Sema, Sina Noego, Sina Lamecha, Sina Matuzala, Sina Enocha, Sina jareda, Sina Maleleela, Sina Kainana, Sina Enosa, Sina Seta, Sina Adama, Sina Bożego. Łukasza Rozdział czwarty a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z Jordanu i zaprowadzony był przez Ducha na pustynię. Przez czterdzieści dni będąc kuszony od diabła i nie jadł nic przez one dni i gdy się te skończyły potem łaknął. I rzekł mu diabeł, jeśliś jest Syn Boży, rzeknij kamieniowi temu, aby się stał chlebem. I odpowiedział mu Jezus mówiąc, napisano, nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Bożym. I zaprowadził go diabeł na górę wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł mu diabeł, dam ci tę wszystką moc i sławę ich, bo mi jest dana, a komu chcę daję ją. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, twoim będzie wszystko. A odpowiadając Jezus rzekł mu, idź precz ode mnie szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu pokłon oddawać i Jemu samemu służyć będziesz. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Albowiem napisano, aniołom swoim przykażę o Tobie, aby Cię strzegli i na rękach nosić Cię będą, abyś nie obraził czasem o kamień nogi swojej. A odpowiadając Jezus rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. A gdy dokończył diabeł wszystkich pokus, odstąpił od Niego aż do czasu. I wrócił Jezus w mocy ducha do Galilei. I rozeszła się o nim wieść po wszystkiej okolicznej krainie. I nauczał w synagogach ich i był sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i wstał, żeby czytać. I podano mu księgę Izajasza proroka. I otworzywszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną Przeto namaścił mię, abym opowiadał Ewangelię ubogim. Posłał mię, abym uzdrawiał skruszonych na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnionych na wolność. Abym ogłaszał miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę i oddawszy ją słudze usiadł i oczy wszystkich w synagodze były nań zwrócone. I począł do nich mówić, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się słowom łaski, które pochodziły z ust jego i mówili, czyliż to nie jest syn Józefa? I rzekł do nich, zapewne powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz siebie samego. Cośmy słyszeli, żeś uczynił w Kapernaum, uczyń i tu w ojczyźnie swojej. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swojej. Ale prawdziwie powiadam wam, że wiele wdów było za dni Eliasza w Izraelu, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był głód wielki na całej ziemi. I do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do Sarepty, miasta sydońskiego, do jednej wdowy. I wielu było trendowatych za Elizeusza proroka w Izraelu. I żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, gdy to usłyszeli, napełnieni byli gniewem. I wstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go na szczyt góry, na której miasto ich zbudowane było, aby go na dół zrzucić. Ale on, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. I przeszedł do Kapernaum, miasta galilejskiego, i tam ich nauczał w sabaty. I zdumiewali się nad nauką Jego, bo była potężna mowa Jego. A w synagodze był człowiek, który miał ducha nieczystego i zawołał głosem wielkim, mówiąc, Ach, cóż my z Tobą mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś wytracić nas? Wiem, kto jesteś, że święty Boży. I zgromił go Jezus, mówiąc, umilknij i wyjdź z niego. I duch nieczysty, rzuciwszy go na środek, wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. I przyszedł strach na wszystkich i rozmawiali między sobą, mówiąc, cóż to za słowo, że ma władzę i moc rozkazywać duchom nieczystym i wychodzą. I rozchodziła się wieść o nim po wszystkich miejscach okolicznej krainy. A Jezus wyszedłszy z synagogi, wszedł do domu Szymona, a teściowa Szymona miała gorączkę wielką i prosili go za nią. I stanowszy nad nią, zgromił gorączkę i opuściła ją, a zaraz wstawszy, usługiwała im. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli dotkniętych rozmaitymi chorobami, przyprowadzali ich do niego, a on na każdego z nich ręce włożywszy, uzdrawiał ich. A wychodziły demony z wielu, wołając i mówiąc, Tyś jest Chrystus, Syn Boży. I zgromiwszy ich, nie pozwalał im mówić, gdyż wiedzieli, iż On jest Chrystusem. A gdy był dzień, wyszedłszy udał się na miejsce puste i szukał go lud i przyszli aż do niego i zatrzymywali go, aby nie odchodził od nich. A on rzekł do nich, i innym miastom muszę zwiastować Królestwo Boże, bo na to bony. I kazał w synagogach galilejskich. Łukasza rozdział piąty. A stało się, gdy lud cisnął się do niego, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze. Ale rybacy wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wstąpiwszy w jedną z tych łodzi, która była Szymona, prosił go, aby nieco odpłynął od brzegu i usiadłszy uczył lud z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona – wypłyń na głębię i zapuśćcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł mu – mistrzu, całą noc pracując nic nie złowiliśmy, lecz na słowo Twoje zarzucę sieci. I gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb i rwała się ich sieć. I skinęli na towarzyszy, którzy byli w drugiej łodzi, aby im przyszli na pomoc – i przybyli i napełnili obie łodzie, aż się zanurzały. Co widząc Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny, Panie. Albowiem strach ogarnął jego i wszystkich, co z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli, także i Jakuba i Jana, synów zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. I rzekł Jezus do Szymona, nie bój się, od tego czasu ludzi łowić będziesz. I wyciągnąwszy łodzie na brzeg i opuściwszy wszystko, poszli za nim. I stało się, gdy był w jednym mieście, że oto był tam mąż, cały pokryty trądem, który ujrzawszy Jezusa padł na twarz i prosił go mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. I wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go mówiąc, Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz ustąpił trąd z Niego. A on przykazał mu, aby tego nikomu nie opowiadał, ale rzekł, idź i pokaż się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie swoje, jak rozkazał Mojżesz na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym więcej sława o nim i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i być uzdrowionymi przez niego od chorób swoich. Ale on odchodził na pustynię i modlił się. I stało się dnia jednego, że nauczał, i siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. I oto ludzie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali go wnieść i postawić przed nim. I gdy nie znaleźli drogi, którędy by go wnieśli z powodu tłumu, wstąpiwszy na dach przez powałę, spuścili go z łożem w pośrodek przed Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł mu, Człowiecze, odpuszczone są ci grzechy Twoje. I poczęli myśleć uczeni w piśmie i faryzeusze, mówiąc, Któż to jest ten, co mówi bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy oprócz jednego Boga? Ale Jezus, poznawszy myśli ich, odpowiadając, rzekł do nich, Cóż myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec, odpuszczone są ci grzechy Twoje, czy, rzec, wstań i chodź? Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstawszy wobec nich, wziął łoże swoje i poszedł do domu swego, wielbiąc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni bojaźni, mówiąc, widzieliśmy dziś dziwne rzeczy. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi siedzącego na tle, i rzekł mu, pójdź za mną. I opuścił wszystko i wstawszy szedł za nim. A wyprawił mu Lewi ucztę wielką w domu swoim i było wielkie zgromadzenie celników i innych, którzy z nim siedzieli przy stole. I szemrali uczeni w piśmie i faryzeusze mówiąc do uczniów jego, czemu z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A odpowiadając, Jezus rzekł do nich: Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania. A oni mu rzekli: Czemu uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnież i uczniowie faryzeuszów, a twoi jedzą i piją. A on im rzekł: Czy możecie nakłonić towarzyszy oblubieńca, aby pościli, dopóki on jest z nimi? Ale przyjdą dni, gdy wzięty będzie od nich oblubieniec. Wówczas pościć będą. Powiedział im też podobieństwo. Nikt nie wstawia kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą. Bo inaczej nowe drze stare, a łata z nowego nie nada się do starego. I nikt nie leje wina młodego w stare bukłaki. Bo inaczej wino młode rozsadzi bukłaki i wino się wyleje i jeszcze bukłaki się psują ale młode wino należy wlewać w nowe bukłaki. I nikt, kto się napiwszy starego, nie chce zaraz młodego, ale mówi, stare jest lepsze. Łukasza, rozdział szósty. A stało się w pewien sabat, że szedł przez zboża i uczniowie jego rwali kłosy i jedli wykruszając rękami. A niektórzy z faryzeuszów rzekli do nich, czemu czynicie to, czego się nie godzi czynić w sabat? I odpowiadając Jezus rzekł do nich, Czyście tego nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne i jadł dając tym, którzy z nim byli, a których przecież nie wolno było jeść, jak tylko samym kapłanom. I rzekł im, Syn Człowieczy jest Panem i Sabatu. Stało się też winny Sabat, że wszedł do synagogi i nauczał. I był tam człowiek z suchą prawą ręką. I śledzili go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy będzie w sabat uzdrawiał, aby znaleźć powód do oskarżenia. Ale on znał ich myśli i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą, podnieś się i stań na środku. A on podniósłszy się stanął. Rzekł tedy do nich Jezus, zapytam was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zatracić? A spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł temu człowiekowi, wyciągnij rękę swoją. A on tak uczynił, i ręka jego stała się zdrową jak druga. Ale oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. A stało się w one dni, że odszedł na górę modlić się, i był tam przez noc na modlitwie do Boga. A gdy był dzień, zwołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami.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 A była tam gromada uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej ziemi judzkiej i z Jerozolimy i z kraju pomorskiego przy Tyrze i Sydonie, którzy przyszli, aby Go słuchać i być uzdrowionymi od chorób swoich i ci, którzy byli trapieni od duchów nieczystych i byli uzdrowieni. I Wszystek Lud szukał, jakby się Go dotknąć, albowiem moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. A On, podniósł oczy swoje na uczniów swoich, Mówił, błogosławieni jesteście, ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni. Błogosławieni jesteście, którzy teraz płaczecie, bo się śmiać będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy was ludzie nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i imieniem waszym pomiatać będą jako złym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się w owym dniu i weselcie się, albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesiech, bo tak samo prorokom czynili ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzyście nasyceni, albowiem łaknąć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, bo się smucić i płakać będziecie. Biada wam, jeśli dobrze o was mówić będą wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjaciół swoich, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, który cię uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi, i temu, który by ci brał płaszcz i sukni nie odmawiajcie. A każdemu, który cię prosi, daj, i tego, co twoje bierze, nie upominaj się. I jak chcecie, aby wam ludzie czynili, taki wy im czyńcie. I jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż łaskę macie, albowiem i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąż łaskę macie, albowiem i grzesznicy to samo czynią. I jeśli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie, albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół swoich i czyńcie im dobrze i pożyczajcie nie spodziewając się zwrotu, a będzie wielka zapłata wasza i będziecie synami Najwyższego, albowiem On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i złych. Przetoż bądźcie miłosierni, jaki Ojciec wasz miłosierny jest. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną i poczęsioną i opływającą dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I powiedział im podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną w dół? Nie jest uczeń ponad mistrza swego, lecz doskonałym będzie każdy, jeśli będzie jak mistrz jego. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki, która jest w oku twoim, nie dostrzegasz? Albo jakże możesz rzec bratu swemu, bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, a sam belki, która jest w oku twoim, nie widzisz? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego I wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło, które jest w oku brata Twego Albowiem nie ma drzewa dobrego, które by przynosiło owoc zły Ani drzewa złego, które by przynosiło owoc dobry Gdyż każde drzewo poznaje się po owocu Bo nie zbierają z ciernia fig, ani z głogu nie zbierają winnych gron Dobry człowiek z dobrego skarbu serca swego wydobywa rzeczy dobre a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wydobywa rzeczy złe, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, i nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, który przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka dom budującego, który kopał i wykopał głęboko i założył fundament na opoce, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom i nie mogły go poruszyć, bo był założony na opoce. A kto słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu, o który uderzyła woda i zaraz upadł i był wielki upadek domu tego. Łukasza rozdział siódmy. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kapernaum. A sługa pewnego setnika, wielce ceniony przez Niego, chorował i już prawie miał umrzeć. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do Niego starszych z Żydów, prosząc Go, aby przyszedłszy uzdrowił sługę Jego. A oni, przybywszy do Jezusa, prosili Go usilnie, mówiąc Godzien jest, abyś Mu to uczynił, albowiem miłuje naród nasz i synagogę nam zbudował. Wtedy Jezus szedł z nimi, a gdy już był niedaleko od domu, posłał setnik do niego przyjaciół, mówiąc mu Panie, nie trudź się, albowiem nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Przetoż i samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie, ale rzeknij słowo i będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja, choć podległy władzy, mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, i drugiemu przyjdź, a przychodzi, i słudzę swemu czyń to, a czyni. A usłyszawszy to Jezus zadziwił się i obróciwszy się rzekł do ludu, który za nim szedł. Powiadam wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I wróciwszy do domu ci, którzy byli posłani, znaleźli chorego sługę zdrowym. I stało się na że szedł do miasta, które zowią na in, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miejskiej, Oto wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową i szło z nią mnóstwo ludu tego miasta. A ujrzawszy ją, pan użalił się nad nią i rzekł jej, nie płacz. I przystąpiwszy dotknął się trumny, a ci co nieśli stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I usiadł umarły i począł mówić i oddał go matce jego. A wszystkich zdjął strach i wielbili Boga, mówiąc, prorok wielki powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta mowa po wszystkiej ziemi ludzkiej i po wszystkiej okolicznej krainie. I oznajmili Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. A Jan, przywoławszy dwóch z uczniów swoich, posłał ich do Jezusa, mówiąc, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego czekać mamy? A gdy przyszli do Niego mężowie, owi rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie, mówiąc, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego czekać mamy? A w tej godzinie wielu uzdrowił od chorób, od cierpień i od duchów złych i wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając Jezus rzekł im, Idźcie, oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. A gdy odeszli posłowie Jana, począł mówić do ludu o Janie. Cóż widzieć, wyszliście na pustynię, czy czcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach kosztownych i w rozkoszy żyją, są w domach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Czy proroka? Zaiste powiadam wam i więcej niż proroka. Ten to jest, o którym napisano. Oto ja posyłam anioła swego przed tobą, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Albowiem powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I wszystek lud, który słuchał, i celnicy, wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Jana. Ale faryzeusze i uczeni w zakonie pogardzili Radą Bożą o nich samych, nie będąc ochrzczeni od niego. A Pan rzekł: do kogoż przyrównam ludzi pokolenia tego i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedzą na rynku i wołają jedne na drugie, mówiąc, grałyśmy wam na piszczałkach i nie tańczyliście, śpiewałyśmy pieśni żałobne i nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, chleba nie jadł i wina nie chleb, i mówicie, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto człowiek, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkich synów swoich. I prosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. I wszedłszy do domu faryzeusza, usiadł przy stole. A oto niewiasta w mieście, która była grzesznicą, dowiedziawszy się, iż siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanowszy za nim u nóg jego, płacząc, poczęła łzami zlewać nogi jego i włosami głowy swojej obcierała i całowała nogi jego i namaszczała olejkiem. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, rzekł sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kto i jaka jest ta niewiasta, co się go dotyka, bo jest grzesznicą. I odpowiadając, Jezus rzekł do niego, Szymonie, chcę ci coś powiedzieć. A on rzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden dłużny mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy nie mieli czym zapłacić, obydwum darował. Który więc z nich będzie więcej go miłował? A odpowiadając Szymon rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, dobrze osądziłeś. I obróciwszy się do niewiasty rzekł Szymonowi, Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do domu Twego, a nie podałeś wody na nogi moje, a ta łzami polała nogi moje i włosami głowy swej otarła. Nie pocałowałeś mię, ale ta jak weszła, nie przestaje całować nóg moich. Nie pomazałeś olejem głowy mojej, a ta olejkiem pomazała nogi moje. Dlatego mówię Ci, odpuszczone są jej grzechy, które liczne były, bo bardzo umiłowała, Komu zaś mało odpuszczone, mało miłuje. A on jej rzekł, grzechy twoje są ci odpuszczone. I poczęli współsiedzący mówić między sobą, któż jest ten, który i grzechy odpuszcza? I rzekł do niewiasty, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Łukasza rozdział ósmy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 Żaden, który przyłoży rękę swoją do pługa i ogląda się do tyłu, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łukasza, rozdział dziesiąty. A potem wyznaczył Pan i innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, dokąd sam zamierzał przyjść. I mówił im żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto ja posyłam was, jak jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani obuwia i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A do któregokolwiek domu wejdziecie, naprzód mówcie pokój temu domowi. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, Wróć do Was. A w tym domu pozostańcie, jedząc i pijąc to, co mają, albowiem godzin jest robotnik zapłaty swojej. Nie przechodźcie z domu do domu. I jeśli do któregoś miasta wyjdziecie i przyjmą Was, jedzcie, co przed Was położą. I uzdrawiajcie chorych, i mówcie im, przybliżyło się do Was Królestwo Boże. A jeśli do którego miasta przyjdziecie, a nie przyjmą Was, Wyszedłszy na ulicę Jego, mówcie, nawet proch, który przylgnął do nas z miasta waszego, ocząsamy na was, ale wiedzcie to, że się przybliżyło do was Królestwo Boże. A mówię wam, iż w owym dniu lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się u was stały, Dawno by w worze i w popiele siedząc Żałowały za grzechy swoje Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie Aniżeli Wam A Ty, Kapernaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie, aż do piekła strącone będziesz Kto Was słucha, mnie słucha A kto Wami gardzi, mną gardzi A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał a wrócili owych siedemdziesięciu z radością, mówiąc, Panie, demony się nam poddają w imieniu Twoim. Wtedy im rzekł, Widziałem szatana jak błyskawicę z nieba spadającego. Oto daję wam moc, abyście deptali po wężach i po skorpionach i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. Ale nie z tego się radujcie, iż się wam duchy poddają, ale radujcie się raczej, że imiona wasze zapisane są w niebie. W owej godzinie rozradował się Jezus w duchu i rzekł Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że te rzeczy zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca Mego i nikt nie wie, kto jest Syn, tylko Ojciec, i kto jest ojciec, tylko syn, i ten, komu syn objawić to zechce. I obróciwszy się do uczniów na osobności, rzekł Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, iż wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie i nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie i nie słyszeli. I oto pewien zakonoznawca, wystawiając go na próbę, Zapytał, nauczycielu, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? A on rzekł do niego, a co jest napisane w zakonie, jak czytasz? A on odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej siły swojej i ze wszystkiej myśli swojej i bliźniego swego jak siebie samego. I rzekł mu, Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. A on, chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, I któż jest bliźnim moim? A Jezus odpowiadając, rzekł, Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców, którzy złupiwszy go i rany mu zadawszy, odeszli, zostawiając go na pół umarłego. I zdarzyło się, że pewien kapłan szedł tą drogą i ujrzawszy go ominął. Także i Lewita, przybywszy na to miejsce, podszedł i ujrzawszy go ominął. A pewien Samarytanin jadąc, ujrzawszy go, podszedł do niego i użalił się nad nim. I przystąpiwszy, zawiązał rany jego, nalewając oliwy i wina, a wsadziwszy go na swoje bydle, Zawiózł go do gospody i zatroszczył się o niego. A nazajutrz odjeżdżając, wyjął dwa srebrne denary i dał gospodarzowi, mówiąc mu: Staraj się o niego, a cokolwiek ponad to wydasz, jak gdy wrócę, oddam ci. Który tedy z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Rzekł mu tedy Jezus, idź i ty czyń podobnie. I stało się, gdy oni szli, że wszedł do jednego miasteczka, a niewiasta pewna imieniem Marta przyjęła go do domu swego. A ta miała siostrę, którą zwano Marią. Ta, usiadłszy u nóg Jezusowych, słuchała słów Jego. Ale Marta była zaprzątnięta rozmaitymi posługami, a ta przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz, że siostra moja zostawiła mię samą, abym posługiwała? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając Jezus rzekł jej, Marto, Marto, o wiele się troszczysz i kłopoczesz, a jedno tylko jest potrzebne, a Maria dobrą cząstkę wybrała, która jej odjęta nie będzie. Łukasza, rozdział jedenasty.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 Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich, któż z was mając przyjaciela pójdzie do niego o północy i rzecze mu, przyjacielu pożycz mi trzy chleby, albowiem przyjaciel mój będąc w podróży przybył do mnie, a nie mam co do jedzenia przed nim położyć. A on, będąc w domu, odpowiedziałby, mówiąc, nie uprzykrzaj mi się, już drzwi zamknięte, a dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać, abym ci dał. Powiadam wam, nawet gdyby nie wstał i nie dał, dlatego że jest jego przyjacielem, to wstanie i da z powodu natręctwa jego. I ja powiadam wam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, dostaje. I kto szuka, znajduje. I temu, co kołacze, będzie otworzone. A któryż z was jest takim ojcem, że gdyby go syn prosił o chleb, dałby mu kamień? Albo gdyby prosił o rybę, zamiast ryby dałby mu węża? Albo gdyby go prosił o jajko, dałby mu skorpiona? Jeśli wy tedy będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec wasz niebieski da ducha świętego tym, którzy go o niego proszą. Pewnego razu wyganiał złego ducha, który był niemy. A stało się, gdy wyszedł ów duch, że przemówił niemy i dziwował się lud. Ale niektórzy z nich mówili, przez Belzebuba, księcia demonów, wygania demony. A drudzy, chcąc wystawić go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Ale on, znając myśli ich, rzekł im, Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i dom rozdwojony w sobie upada. A jeśli i szatan rozdwojony jest sam z sobą, jakże się ostoi królestwo jego? Albowiem powiadacie, iż przez Belzebuba wyganiam demony. A jeśli ja przez Belzebuła wyganiam demony, synowie wasi przez kogóż wyganiają. Dlatego sędziami waszymi oni będą. A jeśli ja palcem Bożym wyganiam demony, tedy przyszło do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego pałacu, bezpieczny jest jego dobytek. Ale gdy mocniejszy od niego nadszedłszy zwycięży go, zabiera całą jego broń, w której ufał, i łupy jego rozdaje. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest. I kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku, a nie znajdując, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, znajduje go wymiecionym i przyostobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów gorszych od siebie I wszedłszy mieszkają tam I bywa późniejszy stan człowieka tego gorszy aniżeli pierwszy A stało się, gdy on to mówił Że pewna niewiasta z ludu głośno zawołała Błogosławione łono, które cię nosiło I piersi, które stałeś A on rzekł Owszem, ale błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. A gdy się lud gromadził, począł mówić, Ród ten jest zły, znaku żąda, ale znak nie będzie mu dany, jedynie znak proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie i Syn Człowieczy dla rodu tego. Królowa z południa stanie na sądzie przeciw mężom rodu tego i potępi ich, bo przyszła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona i oto tu więcej aniżeli Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie z tym rodem i potępią go, bo upamiętali się wskutek kazania Jonasza i oto tu więcej aniżeli Jonasz. A nikt zapaliwszy świecy nie stawia jej w ukryciu, ani pod korcem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje zdrowe jest i całe ciało Twoje jasne będzie, a jeśli chore jest i ciało Twoje ciemne będzie. Patrz więc, aby światło, które jest w Tobie, ciemnością nie było. Jeśli wtedy całe ciało Twoje w świetle będzie, nie mając nic ciemnego w sobie, będzie całe tak jasne, jak gdyby cię świeca blaskiem oświeciła A gdy to mówił, zaprosił go pewien faryzeusz do siebie na obiad A wszedłszy usiadł przy stole A widząc to faryzeusz dziwował się, że najpierw nie umył rąk przed obiadem A pan rzekł do niego Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy ale to, co jest wewnątrz Was, pełne jest głupieństwa i złości. Kupcy, czyż ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Ale z tego, co jest wewnątrz, dajcie jałmużnę, i oto wszystko dla Was będzie czyste. Ale biada wam faryzeuszom, że dajecie dziesięcinę zmięty i z zruty, i z każdego ziela a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem należało i to czynić, i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, że miłujecie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo jesteście jak groby, których nie widać, a ludzie, którzy po nich chodzą, nie wiedzą o nich. A odpowiadając pewien zakonoznawca rzekł mu Nauczycielu, to mówiąc nas znieważasz. A on rzekł I wam zakonoznawcom biada, że obciążacie ludzi brzemionami nieznośnymi, a sami jednym palcem swoim tych brzemion nie dotykacie. Biada wam, że budujecie groby proroków, a ojcowie wasi pozabijali ich. Tym świadczycie, że się kochacie w uczynkach ojców swoich, Albowiem oni ich pozabijali, a wy budujecie im groby Dlatego też i mądrość Boża rzekła „Poślę do nich proroków i apostołów I z nich niektórych zabiją i prześladować będą Tak, na tym rodzie będzie pomszczona krew wszystkich proroków Przelana od założenia świata Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza Który zginął między ołtarzem i świątynią Zaiste powiadam wam, na tym rodzie będzie pomszczona. Biada wam, znawcy zakonu, że wzięliście klucz poznania, sami nie weszliście i tym, którzy wejść chcieli, zabranialiście. A gdy im to mówił, poczęli nań uczeni w piśmie i faryzeusze bardzo nastawać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając na niego, aby go pochwycić na jakimś słowie i żeby go oskarżyć. Łukasza rozdział dwunasty. Wtedy, gdy się zgromadziło wiele tysięcy ludu, tak iż jedni po drugich deptali, począł mówić do uczniów swoich: „Przede wszystkim szczęście się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, a nic nie jest skrytego, co by nie miało być objawione, i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Prze to, coście mówili w ciemności, na świetle słyszane będzie.” I coście na ucho szeptali w komorach, obwoływane będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabije, ma moc wrzucić do ognia piekielnego. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy pięciu wróbelków nie sprzedają za dwa pieniążki? i ani jeden z nich nie jest zapomniany przed obliczem Bożym, ale i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone. Nie bójcie się tedy, więcej znaczycie niż wiele wróbelków. A mówię wam, ktokolwiek wyzna mnie przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. I każdemu, kto rzecze słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, ale temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. A gdy was będą prowadzić do synagog, do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić macie, albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co mówić należy. I rzekł mu jeden z ludu, nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on rzekł mu, człowieku, któż mię postanowił sędzią albo rozjemcą między wami? I rzekł do nich, patrzcie i szczęście się chciwości, gdyż nie od posiadania majątności życie jego zależy. I powiedział im podobieństwo mówiąc, u pewnego bogatego człowieka pole przyniosło obfity urodzaj. I rozmyślał sam w sobie mówiąc, co robić, nie mam gdzie gromadzić urodzajów moich I rzekł to uczynię Zburzę spichlerze swoje I większe pobuduję I zgromadzę wszystkie urodzaje I całe dobra swoje I powiem duszy mojej Duszo masz wiele dóbr Złożonych na wiele lat Odpocznij, jedz, pij I bądź dobrej myśli Ale mu rzekł Bóg O głupi tej nocy upomną się duszy Twoje od Ciebie, a to, coś nagromadził, czyje będzie? Tak będzie i z tym, który dla siebie skarbi, a nie jest bogaty w Bogu. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam Wam, nie troszczcie się o życie swoje, co byście jedli, ani o ciało, czym byście się odziewali. Ważniejsze jest życie niż pokarm i ciało niż odzienie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a Bóg żywi je, o ileż wy ważniejsi jesteście od ptaków. I któż z was, troszcząc się, może dodać do wzrostu swego jeden łokieć? Jeżeli więc i najmniejszej rzeczy nie możecie, czemuż się o inne troszczycie? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, ani Salomon w całej sławie swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. A jeśli trawę na polu, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakże daleko więcej was, o małowierni. Wy tedy nie pytajcie się, co będziecie jeść albo pić i nie sięgajcie daleko myślami. Bo tego wszystkiego narody świata szukają, ale ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Ale szukajcie Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam przydane. Nie bój się, malutka trzutko, albowiem się upodobało Ojcu Waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie majątności swoje i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb w niebiesie, gdzie złodziej przystępu nie ma, ani mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i świece zapalone, a wy bądźcie podobni ludziom oczekującym Pana swego, aż wróci z wesela, aby kiedy przyjdzie i zakołacze, wnet mu otworzono. Błogosławieni słudzy owi, których Pan, gdy przyjdzie, znajdzie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im służył. I jeśli by przyszedł o drugiej straży, i jeśli by o trzeciej straży przyszedł, błogosławieni są słudzy, których tak zastanie. A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej ma przyjść, czuwałby i nie dopuściłby podkopać domu swego. Przetoż i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie spodziewacie, syn człowieczy przyjdzie. I rzekł mu Piotr, Panie, do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, kto tedy jest zarządcą wiernym i roztropnym, którego postanowi Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał żywność naznaczoną czasu swego? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącym. Zaprawdę powiadam Wam, że go nad wszystkimi dobrami swymi postanowi. A jeśli by rzekł sługa ów w sercu swoim, zwleka Pan z przyjściem swoim i począłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan owego sługi dnia, którego się nie spodziewa i godziny, której nie zna i rozetnie go i wyznaczy mu dział równy z niewiernymi. Ów zaś sługa, który znał wolę pana swego i nie był gotów i nie uczynił według woli jego, będzie mocno ukarany. Ale ten, który nie znał, a uczynił rzeczy godne karania, mniej będzie karany. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele się upominać będą, a komu wiele powierzono, od tego więcej żądać będą. Ogień na ziemię rzucić przyszedłem. I jakżebym chciał, żeby się już rozpalił, ale muszę być chrztem ochrzczony i jakże mi tęskno, aż się to wykona. Czy nie macie, że przyszedłem dawać pokój na ziemi? Bynajmniej, powiadam wam raczej rozdwojenie, albowiem odtąd będzie pięciu w jednym domu rozdwojonych, trzech przeciwko dwom i dwóch przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi i syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce i córka przeciwko matce, teściowa przeciwko synowej swojej i synowa przeciwko teściowej swojej. A mówił do ludu, gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie, ulewa nadchodzi i bywa tak. I gdy wiatr wiejący od południa, mówicie, upał będzie i bywa tak. Obudnicy, oblicze ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a czasu tego jakże nie rozpoznajecie. A dlaczego sami z siebie nie potraficie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy tedy idziesz z przeciwnikiem swoim do urzędu, staraj się w drodze pogodzić z nim, aby cię czasem nie pociągnął przed sędziego i sędzia nie podał dozorcy, a dozorca nie wrzucił cię do więzienia. Powiadam ci...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 I stało się, gdy wszedł Jezus do domu jednego przedniejszego faryzeusza w sabat, aby jeść posiłek, że go oni podpatrywali. I oto zjawił się pewien człowiek, chory na puchlinę wodną. I odpowiadając Jezus, rzekł do zakonoznawców i do faryzeuszów, mówiąc, czy godzi się w sabat uzdrawiać? A oni milczeli. Tedy on, ująwszy go, uzdrowił i odprawił. I odpowiadając, rzekł do nich, kto z was, gdy osioł jego albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go prędko w dzień sabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. A powiedział zaproszonym podobieństwo, widząc jak pierwsze miejsca obierali, tak mówiąc do nich, gdybyś od kogo był wezwany na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś zacniejszy nie został przez niego zaproszony i przyszedłszy ten, który ciebie i jego zaprosił, rzekłby tobie, daj temu miejsce i wtedy byś ze wstydem usiadł na ostatnim miejscu. Ale gdybyś był zaproszony, poszedłszy usiądź na ostatnim miejscu, aby gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzekł tobie, przyjacielu, siądź wyżej, Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A mówił i temu, który go zaprosił, gdy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie wzywaj przyjaciół swoich, ani braci swoich, ani krewnych swoich, ani sąsiadów bogatych, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę Ale gdy wyprawiasz ucztę Wezwij ubogich, ułomnych, chromych i ślepych I błogosławionym będziesz Gdyż nie mają czym Ci odpłacić Odpłacone Ci bowiem będzie Przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych A usłyszawszy to jeden ze współsiedzących Rzekł mu Błogosławiony, który będzie jadł chleb w Królestwie Bożym A on mu rzekł pewien człowiek wyprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu. I posłał sługę swego w godzinie wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym, pójdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy co do jednego wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem wieś i muszę iść oglądać ją. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi rzekł, Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem, dlatego przyjść nie mogę. I wróciwszy ów sługa, oznajmił to panu swemu. Wtedy rozgniewawszy się gospodarz, rzekł słudze swemu. Wyjdź prędko na ulicę i na drogi miejskie i ubogich i łomnych i chromych i ślepych wprowadź tu. I rzekł sługa, panie, stało się jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. I rzekł pan do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i przymuś wejść, aby był napełniony dom mój. Albowiem powiadam wam, że żaden z owych mężów, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje wieczerzy mojej. A szło z nim wiele ludu i obróciwszy się rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. I ktokolwiek nie niesie krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Bo kto z was, chcąc budować wieżę, nie usiadłby wpierw i nie obliczył nakładu, czy ma za co ją dokończyć? Aby czasem, gdy założy fundament i nie będzie mógł dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie poczęli się naśmiewać z niego. Mówiąc, ten człowiek począł budować i nie mógł dokończyć. Albo, który król jadąc na wojnę z drugim królem, usiadłszy nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi stawi czoła temu, który ma dwadzieścia tysięcy ludzi przeciwko niemu. A jeśli nie... To, gdy tamten jeszcze jest daleko, wyprawiwszy posłów do niego prosi o pokój. Tak i każdy z was, kto by się nie wyrzekł wszystkiego, co posiada, nie może być uczniem moim. Dobra jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czymże ją naprawić? Nie przyda się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Łukasza, rozdział piętnasty a przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. I powiedział im to podobieństwo, mówiąc, który z was, mając sto owiec i straciwszy jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć na pustyni i nie idzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? I znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje, radując się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im, radujcie się ze mną, bo znalazłem owcę swoją, która mi zaginęła. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, więcej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając dziesięć drachm, jeśliby straciła jedną drachmę, nie zapala świecy i nie zamiata domu i nie szuka z pilnością, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc radujcie się ze mną, albowiem znalazłam drachmę, którą zagubiłam. Tak powiadam wam, będzie radość przed aniołami bożymi z jednego grzesznika, który się upamięta. I rzekł, Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich do ojca Ojcze daj mi dział majętności na mnie przypadający i rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrawszy wszystko odjechał w daleką krainę I rozproszył tam majątność swoją żyjąc rozpustnie A gdy stracił nastał głód wielki w tej krainie i on począł niedostatek cierpieć i poszedłszy przystał do jednego z obywateli onej krainy, który go posłał na pola swe, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który jadały świnie i nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł, jakże wiele najemników ojca mego ma dosyć chleba, a ja z głodu ginę. Wstawszy pójdę do ojca mego, i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą i nie jestem już godzin nazywać się synem twoim, uczyń mnie jednym z najmników swoich. I wstawszy poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego i użalił się i przybiegłszy rzucił się mu na szyję i pocałował go i rzekł mu syn, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą i nie jestem już godzien nazywać się synem Twoim. A ojciec rzekł do sług swoich, przynieście najlepszą szatę i obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie i jedząc weselmy się, albowiem ten syn mój był umarły i znowu ożył. Zaginął, a odnalazł się I poczęli się weselić A starszy syn jego był na polu I gdy przychodząc zbliżył się do domu Usłyszał muzykę i tańce I zawoławszy jednego ze sług Pytał się, co się dzieje A on mu powiedział Brat twój przyszedł I ojciec twój zabił tuczne cielę, Że go zdrowym zobaczył Na to rozgniewał się i nie chciał wejść, więc ojciec jego wyszedłszy prosił go, a on odpowiadając rzekł ojcu, oto przez tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem przykazania twego, a mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, abym się z przyjaciółmi swoimi weselił. Ale gdy przyszedł ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, zabiłeś dla niego tuczne ciele. A on mu rzekł, synu, ty jesteś zawsze ze mną i wszystko, co moje, twoim jest. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat twój był umarły i znowu ożył. Zaginął i znalazł się. Łukasza, rozdział szesnasty. Mówił też i do uczniów swoich, był pewien bogaty człowiek,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 I rzekł mu, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby też kto z martwych wstał, nie uwierzą. Łukasza, rozdział 17. I rzekł do uczniów, niemożliwą rzeczą jest, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Miejcie się na baczności, a jeśli by zgrzeszył przeciwko Tobie brat Twój, upomnij go i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciwko Tobie i siedem razy na dzień do Ciebie się zwrócił, mówiąc żal mi tego, przebacz mu. I rzekli apostołowie Panu, przymnóż nam wiary. A Pan rzekł, Jeślibyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i rzekli temu drzewu leśnej figi, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałoby was. A któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy wróci z pola, pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, nagotuj mi wieczerzę, przepasz się i służ mi, aż się najem i napiję, a potem i ty jedz i pij? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu rozkazano? Nie zdaje mi się. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo coś my powinni byli uczynić, uczyniliśmy. I stało się, gdy szedł do Jerozolimy, że przechodził środkiem Samarii i Galilei. I gdy wchodził do jednego miasteczka, zabiegło mu drogę dziesięciu mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka. A ci podniósłszy głos swój, rzekli, Jezusie nauczycielu, zmiłuj się nad nami. On zaś ujrzawszy ich, rzekł im, idźcie, pokażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, ujrzawszy, że został uzdrowiony, wrócił się wielkim głosem, chwaląc Boga. I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odpowiadając, rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy żaden się nie znalazł, który by wrócił i dał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię a będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Nie powiedzą oto tu albo oto tam, albowiem oto Królestwo Boże pośród was jest. A do uczniów rzekł, przyjdą czasy, że będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego i nie ujrzycie. I powiedzą wam oto tu albo oto tam jest, nie chodźcie, ani się za nimi nie udawajcie, albowiem jak błyskawica błyskając od jednej strony pod niebem aż do drugiej pod niebem świeci, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele cierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. I jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili aż do dnia, którego wszedł Noe do Arki i przyszedł potop i wytracił wszystkich. Podobnie też, jak stało się za dni Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Tego dnia, kto będzie na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie stępuje, aby je zabrać. I kto na polu, niechaj się nie wraca. Pamiętajcie na żonę Lota. Kto chce życie swoje zachować, straci je. I kto je straci, zachowa je. Powiadam wam, tej nocy będzie dwóch na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą z sobą, jedna będzie zabrana, a druga zostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony. A odpowiadając, rzekli mu, gdzie panie? A on im rzekł, gdzie jest padlina, tam się gromadzą orły. Łukasza, rozdział 18. A powiedział im też podobieństwo o tym, że się zawsze modlić potrzeba, a nie ustawać. Mówiąc, był pewien sędzia w jednym mieście, który się Boga nie bał i człowieka się nie wstydził. Była też pewna wdowa w tym mieście, która przychodziła do niego mówiąc, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I długo nie chciał, ale potem rzekł sobie, chociaż się Boga nie boję i człowieka się nie wstydzę, to jednak ponieważ mi się naprzykrza ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby na ostatek przyszedłszy nie targnęła się na mnie. A Pan rzekł, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyżby nie miał wziąć w obronę wybranych swoich, wołających do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę. Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? A powiedział także do tych, którzy ufali sami w sobie, że są sprawiedliwi, a innych za nic nie mieli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden Faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanowczy tak się sam w sobie modlił. Boże, dziękuję Ci, że mnie jest jak inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Poszczę dwa razy w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam, a celnik stojąc z daleka, nie chciał i oczu swych podnieść w niebo. Ale bił się w piersi swoje, mówiąc Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony do domu swego więcej niżeli tamten, albowiem każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A przynoszono do niego i niemowlęta, aby się ich dotykał, co gdy widzieli, to uczniowie gromili ich. Lecz Jezus przywoławszy je rzekł Dopuście dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im Albowiem takich jest Królestwo Boże Zaprawdę powiadam wam Ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dzieciątko Nie wniejdzie do niego I pytał go pewien książę mówiąc Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? A Jezus rzekł mu Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Przykazania znasz? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca Twego i matkę Twoją. A on rzekł, tego wszystkiego przestrzegał od młodości swojej. Co usłyszawszy Jezus rzekł mu, jeszcze jednego Ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź tu i chodź za mną. A on, usłyszawszy to, wielce się zasmucił, bo był bardzo bogaty. A gdy go Jezus ujrzał wielce zasmuconego, rzekł, Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Albowiem łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Tedy rzekli ci, którzy to słyszeli, Któż może być zbawiony? Ale on rzekł, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. I rzekł Piotr, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. A on im rzekł, zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla Królestwa Bożego, który by nie wziął daleko więcej w obecnym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego. A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł im, oto idziemy do Jerozolimy i wypełni się wszystko, co napisane przez proroków o Synu Człowieczym, bo będzie wydany poganom i będzie wyśmiany i zelżony i opluty. I ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. A oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. I stało się, gdy przybliżał się do Jerycha, że pewien ślepy siedział przy drodze żebrząc. A usłyszawszy, że lud przechodził, pytał, co to jest. I powiedziano mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. I zawołał mówiąc, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. A ci, co szli na przedzie, gromili go, aby milczał. Ale on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. A Jezus stanowczy, kazał go przyprowadzić do siebie i gdy się przybliżył, pytał go, mówiąc, co chcesz, abym ci uczynił? A on rzekł, panie, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł, przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga, co cały lud widząc dał chwałę Bogu. Łukasza, rozdział dziewiętnasty A Jezus wszedłszy przechodził przez Jerycho. A oto był mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, który był bardzo bogaty i chciał widzieć Jezusa, kim On jest. I nie mógł z powodu ludzi, bo był małego wzrostu. I pobiegłszy naprzód, wszedł na drzewo leśnej figi, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. I gdy przyszedł na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością, co widząc wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. A przystąpiwszy Zacheusz rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątności swoich daję ubogim i jeślim kogo w czym podszedł, oddaję w czwórnasób. A Jezus rzekł mu, Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, dlatego że i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A gdy oni słuchali tego, powiedział im jeszcze podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Tedy rzekł, pewien człowiek rodu szlachetnego pojechał w daleką krainę, żeby objąć dla siebie Królestwo i wrócić. A przywoławszy dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć grzywien i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż przyjadę. Lecz obywatele jego mieli go w nienawiści i wyprawili za nim poselstwo, mówiąc, nie chcemy, aby ten królował nad nami. I stało się, gdy wrócił otrzymawszy królestwo, że rozkazał przywołać do siebie sług, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile zarobili. Przyszedł wtedy pierwszy, mówiąc, panie, grzywna twoja dziesięć grzywien przyniosła i rzekł mu, Dobrze, sługo dobry, żeś był nad małym wiernym miejrze władzę nad dziesięciu miastami. Przyszedł i drugi, mówiąc, Panie, grzywna Twoja pięć grzywien przyniosła. A rzekł i temu, i Ty bądź nad pięciu miastami. I trzeci przyszedł, mówiąc, Panie, Oto grzywna Twoja, którą miałem schowaną w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, że jesteś człowiekiem srogim, że bierzesz czegoś nie położył i żniesz czegoś nie posiał. Tedy mu rzekł, z ust Twoich sądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, żem człowiek zrogi, który żem czego mnie położył i żnę czego mnie posiał. czemużeś więc nie oddał pieniędzy moich do banku, a ja przyszedłszy odebrałbym je z procentem? I rzekł tym, którzy obok stali, weźcie od niego tę grzywnę, i dajcie temu, który ma dziesięć grzywien. I rzekli mu, Panie, ma dziesięć grzywien, albowiem powiadam wam, że każdemu, który ma, będzie dane, a temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Ale nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. A to, powiedziawszy, szedł dalej, idąc do Jerozolimy. I stało się, gdy się przybliżył do Betwagi i betanii koło góry, którą zowią Oliwną, że posłał dwóch z uczniów swoich, mówiąc Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, do którego wszedłszy znajdziecie ośle uwiązane, na którym żaden człowiek nigdy nie siedział. Odwiążcie i przyprowadźcie mi je. A jeśli by was kto spytał, dlaczego je odwiązujecie, tak mu powiecie Pan je potrzebuje. Odszedłszy wtedy ci, którzy byli posłani, znaleźli, jak im powiedział. A gdy oni odwiązywali ośle, rzekli Panowie Jego do nich, dlaczego odwiązujecie ośle? A oni powiedzieli, Pan je potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa i włożywszy szaty swoje na ośle, wsadzili Jezusa na nie. A gdy On jechał, słali szaty swoje na drodze. A gdy się już przybliżał do podnóża Góry Oliwnej, poczęło całe mnóstwo uczniów radośnie chwalić Boga głosem wielkim za wszystkie cuda, które widzieli. Mówiąc, błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pańskim, pokój w niebie i chwała na wysokościach. I niektórzy z faryzeuszów z pomiędzy ludu rzekli do Niego, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. A On odpowiadając rzekł im, powiadam Wam, jeśliby Ci milczeli, kamienie wołać będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, płakał nad nim, mówiąc O, gdybyś poznało i Ty w tym dniu, co służy ku pokojowi Twemu, lecz to teraz jest zakryte przed oczami Twymi. Albowiem przyjdą na Cię dni, gdy Cię otoczą nieprzyjaciele Twoi wałem i oblegną Cię i ścisną Cię zewsząd. I zniszczą Cię i dzieci Twoje w Tobie i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I wszedłszy do świątyni, począł wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali, mówiąc im, napisano, dom mój domem modlitwy jest, a wyście uczynili z niego jaskinię zbójców. I nauczał każdego dnia w świątyni, a przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie i przedniejsi z ludu szukali, aby go stracić. I nie znajdowali, co by mu uczynić, albowiem cały lud, słuchając go, był mu przychylny. Łukasza, rozdział dwudziesty. I stało się jednego z owych dni, gdy nauczał lud w świątyni i kazał Ewangelię, że nadeszli przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie ze starszymi. I rzekli do niego, mówiąc, Powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto jest ten, co ci dał tę moc? A on, odpowiadając, rzekł do nich, Spytam i ja was o jedną rzecz. A powiedzcie mi, chrzest Jana z nieba był, czy z ludzi? A oni myśleli sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy z nieba, że czemuście mu tedy nie uwierzyli. Jeśli zaś powiemy z ludzi, cały lud ukamienuje nas, ponieważ przekonani są, że Jan jest prorokiem. I odpowiedzieli, że nie wiedzą, skąd był. A Jezus rzekł im, i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I począł do ludu mówić to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i oddał ją robotnikom i odjechał na dłuższy czas. I w czasie właściwym posłał sługę do robotników, aby mu dali z owoców winnicy, ale robotnicy zbiwszy go odesłali z niczym. I znowu posłał drugiego sługę, ale oni i tego, zbiwszy i zelżywszy, odesłali z niczym. I znowu posłał trzeciego, ale oni i tego poranili i wyrzucili precz. I rzekł Pan winnicy, cóż uczynię? Poślę syna swego umiłowanego, może tego uszanują. Ale robotnicy ujrzawszy go, myśleli sami w sobie, mówiąc, to jest dziedzic. Pójdźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go precz z winnicy, zabili. Cóż im tedy uczyni Pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych robotników, a winnicę odda innym. Co oni usłyszawszy rzekli, przenigdy. Lecz on, spojrzawszy na nich, rzekł, Cóż wtedy jest to, co napisano, Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by on upadł, zetrze go. I starali się przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie, aby go pojmać tejże godziny, ale bali się ludu, albowiem poznali, iż przeciwko nim powiedział to podobieństwo. I śledząc go, posłali szpiegów, którzy by udając sprawiedliwych, pochwycili go w mowie jego, ażeby go wydać władzy i mocy namiestnika. I pytali go mówiąc, nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz i nie patrzysz na osobę, ale drogi Bożej według prawdy nauczasz, czy godzi się nam cesarzowi podatek płacić czy nie. Ale on poznawszy ich podstęp rzekł do nich, czemu mnie kusicie, pokażcie mi pieniądz, czyj ma obraz i napis, a odpowiadając rzekli, cesarski. A on im rzekł, oddawajcie tedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I nie mogli pochwycić go w mowie jego przed ludem i zadziwiwszy się w odpowiedzi jego umilkli. A przyszedłszy niektórzy z saduceuszów, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, pytali go, mówiąc, nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyj brat umrze mając żonę, a umrze bezdzietny, to brat jego ma pojąć żonę jego i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było tedy siedmiu braci. I pierwszy pojąwszy żonę, umarł bezdzietny. I pojął drugi oną żonę, a umarł i ten bezdzietny. I pojął ją trzeci, tak samo i wszyscy siedmiu, i nie zostawiwszy dzieci, pomarli. A po wszystkich umarła i niewiasta przy zmartwychwstaniu tedy któregoś z nich będzie żoną, bo siedmiu ich miało ją za żonę. I odpowiadając, rzekł im Jezus, synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Ale ci, którzy są godni dostąpić tamtego świata i powstać z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstaną i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg zaś nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. A odpowiadając, niektórzy z uczonych w piśmie rzekli Nauczycielu, dobrześ powiedział i nie śmieli go więcej o nic pytać. I rzekł do nich, jakże powiadają, że Chrystus jest synem Dawidowym? I sam Dawid mówi w księgach psalmów, rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Więc Dawid nazywa Go Panem, jakże tedy jest synem Jego. A gdy Go słuchał cały lud, rzekł uczniom swoim, strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chcą chodzić w szatach długich i lubią pozdrowienia na rynkach i przednie stołki w synagogach i pierwsze miejsca na wieczerzach, którzy pożerają domy wdów, a to pod pokrywką długich modlitw. Ci odniosą cięższy sąd. Łukasza, rozdział 21. A spojrzawszy ujrzał bogatych rzucających dary swoje do skarbnicy. Ujrzał też i jedną wdowę ubożuchną, wrzucającą tam dwa drobne pieniążki i rzekł, prawdziwie powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła niżeli wszyscy. Ci bowiem wszyscy z tego co im zbywało wrzucili do darów bożych, ale ta z ubóstwa swego wszystko co miała na swe utrzymanie wrzuciła. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest pięknymi kamieniami i klejnotami ozdobiona, rzekł, przyjdą dni, w które z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. I pytali go, mówiąc, nauczycielu, kiedyż to będzie? I co za znak, kiedy się to stać ma? A on rzekł, patrzcie, abyście nie byli zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest... Oraz czas się przybliżył. Nie udawajcie się tedy za nimi. A gdy usłyszycie o wojnach i o rozruchach, nie lękajcie się, albowiem to stać się musi pierwej, ale nie zaraz będzie koniec. Wtedy im mówił, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi i głód i mur i strachy i znaki wielkie z nieba. Ale przed tym wszystkim pochwycą was i będą was prześladować, wydając was do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i przed namiestników dla imienia Mego. A to da wam sposobność do złożenia świadectwa. Przetoż weźcie do serc swoich, abyście nie przygotowywali sobie naprzód obrony. Albowiem ja Wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani się jej sprzeciwić wszyscy przeciwnicy Wasi. A będziecie też wydani przez rodziców, i przez braci, i przez krewnych, i przez przyjaciół, i zabiją niektórych z Was, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego. I ani włos z głowy Waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskujcie dusze swoje. A gdy ujrzycie Jerozolimę przez wojska otoczoną, wtedy wiedzcie, że się przybliżyło jej zburzenie. Wtedy ci, którzy są w ziemi ludzkiej, niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wychodzą, a ci, którzy na polach, niech nie wchodzą do niego. Albowiem to są dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisano. Biada brzemiennym i karmiącym w one dni Albowiem będzie ucisk wielki na ziemi i gniew Boży nad tym ludem. I polegną od ostrza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody i będzie Jerozolima zdeptana przez pogan, aż się wypełnią czasy pogan. I będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zaszumią morze i fale. I ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. I wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcie w górę i podnoście głowy swoje, dlatego że się przybliża odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa, gdy już puszczają pąki. Widząc to, sami z siebie poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, iż się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A strzeżcie się, aby czasem nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i troską o to życie, i żeby nagle na was nie przyszedł ów dzień. Albowiem jak sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi, przeto czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A nauczał we dnie w świątyni,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 I poczęli go oskarżać, mówiąc, tego znaleźliśmy, że odwraca lud i zakazuje podatki płacić cesarzowi, powiadając, że on jest Chrystusem, królem. I pytał go Piłat, mówiąc, ty żeś jest król żydowski? A on mu odpowiadając, rzekł, ty powiadasz. I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu, żadnej winy nie znajduję w tym człowieku lecz oni się bardziej silili, mówiąc podburza lud, ucząc po całej ziemi ludzkiej, począwszy od Galilei aż dotąd. A Piłat, usłyszawszy o Galilei, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem i gdy się dowiedział, że był z krainy Heroda, odesłał go do Heroda, który także był w Jerozolimie w owe dni. A Herod, ujrzawszy Jezusa, uradował się bardzo, bo go z dawna pragnął widzieć dlatego iż wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy cud jaki uczyniony przez niego. I pytał go wielu słowami, ale on mu nic nie odpowiedział. A przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie stali, usilnie go oskarżając. Ale Herod z żołnierstwem swoim, okazawszy mu pogardę i naśmiawszy się z niego, obległ go w szatę lśniącą i odesłał go znowu do Piłata. I stali się między sobą przyjaciółmi Piłat i Herod tego dnia, albowiem przedtem byli sobie wrogami. A Piłat, zwoławszy przedniejszych kapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich, oddaliście mi tego człowieka, jakoby lud odwracał, a oto ja wobec was, pytając go, żadnej winy nie znalazłem w tym człowieku z tego, o co go oskarżacie, ani też Herod. Odesłał go bowiem z powrotem do nas, a oto nic on nie zrobił takiego, co by na śmierć zasługiwało. Przeto go i wypuszczę, a musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto. I zakrzyknęli więc wszyscy razem, mówiąc, strać tego, a wypuść nam Barabasza, który był wtrącony do więzienia z powodu wywołanego rozruchu i zabójstwa. Wtedy Piłat znowu mówił do nich, chcąc wypuścić Jezusa. Ale oni wołali, mówiąc, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. A on po raz trzeci rzekł do nich, cóż więc złego ten uczynił? Nic godnego śmierci nie znalazłem w nim, przeto ukażę go i wypuszczę. A oni nalegali głosem wielkim, żądając, aby był ukrzyżowany i wzmagały się głosy ich i przedniejszych kapłanów a Piłat zawyrokował, aby się stało zadość żądaniu ich. I wypuścił im tego, który był za rozruch i zabójstwo wtrącony do więzienia, o którego prosili, a Jezusa oddał na wolę ich. I gdy go wiedli, pochwyciwszy niejakiego Szymona Cyrenejczyka idącego z pól, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim wielkie mnóstwo ludu, i niewiast, które nad nim płakały i narzekały. A Jezus, obróciwszy się do nich, rzekł Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą płaczcie i nad dziećmi swoimi. Albowiem oto nadchodzą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy poczną mówić górom Padnijcie na nas a pagórkom przykryjcie nas, albowiem jeżeli się to na zielonym drzewie dzieje, cóż będzie na suchym. Prowadzono też i innych dwóch złoczyńców, aby wespół z nim straceni byli. I gdy przyszli na miejsce, które zowią trup ich głów, tam ukrzyżowali go i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A dzieląc szaty, Jego los rzucali. I stał lud, przypatrując się. A naśmiewali się z Niego i przełożeni z Nimi, mówiąc, Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli On jest Chrystus, wybraniec Boży. Naśmiewali się też z Niego i żołnierze, przystępując i ocet Mu podając. I mówiąc, jeśliś Ty jest król żydowski, Ratujże siebie samego. A był i napis nad nim literami greckimi i łacińskimi i hebrajskimi. Ten jest król żydowski. A jeden z powieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, Jeśliś Ty jest Chrystus, ratujże siebie samego i nas. A odpowiadając drugi gromił go, mówiąc, Czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? My sprawiedliwie, bo godną zapłatę za uczynki swoje bierzemy, ale ten nic złego nie uczynił. I rzekł do Jezusa, Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa swego. I rzekł mu Jezus, Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. A było około szóstej godziny i stała się ciemność po całej ziemi aż do godziny dziewiątej. I zaćmiło się słońce i zasłona świątyni rozerwała się na poły. A Jezus zawoławszy głosem wielkim rzekł Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. A to, rzekłszy, skonał. A widząc setnik, co się działo, chwalił Boga mówiąc Zaprawdę człowiek ten był sprawiedliwy. I cały lud, który się zszedł na to widowisko, widząc, co się działo, bijąc się w piersi swoje wracał i stali z daleka wszyscy znajomi jego i niewiasty, które za nim przyszły z Galilei, przypatrując się temu. I oto mąż imieniem Józef, który był radnym, mąż dobry i sprawiedliwy z Arymatei, miasta judzkiego, który też sam oczekiwał Królestwa Bożego, ten się nie zgadzał z postanowieniem rady i ich postępkiem. Ten, przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło i złożył je w grobie wykutym w opoce, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony. I był dzień przygotowania i sabat nastawał, a poszły za nim i niewiasty, które razem z nim przyszły z Galilei i oglądały grób i jak było położone ciało jego a wróciwszy przygotowały wonności i maści i w sabat odpoczęły według przykazania. Łukasza, rozdział 24, A pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przyszły do grobu niosąc wonności, które były przygotowały, a były i inne z nimi. I znalazły kamień odwalony od grobu i wszedłszy nie znalazły ciała Pana Jezusa. A gdy były tym zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie stanęli przy nich w szatach lśniących. A gdy się one bały i schyliły twarz ku ziemi, rzekli do nich, Cóż szukacie żyjącego między umarłymi? Nie masz go tu, ale wstał. Wspomnijcie, jak wam powiedział, gdy jeszcze był w Galilei, mówiąc, iż syn człowieczy musi być wydany w ręce ludzi grzesznych i być ukrzyżowany, i trzeciego dnia z martwych wstać i wspomniały na słowa Jego i wróciwszy od grobu oznajmiły to wszystko jedenastu i wszystkim innym a była Maria Magdalena i Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nimi które opowiedziały to apostołom a wydawały im się jako baśnie słowa ich i nie wierzyli im a Piotr wstawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał same tylko prześcieradła leżące i wrócił, dziwiąc się temu, co się stało. I oto dwaj z nich tego dnia szli do miasteczka, które było na sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy, które zwano Emaus. I ci rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co zaszło, i stało się, gdy oni rozmawiali i nawzajem się pytali, że sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi ale oczy ich były zasłonięte, aby go nie poznali. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą idąc i jesteście smutni? A odpowiadając mu jeden, któremu było na imię Kleofas, rzekł mu, czy ty jesteś jedyny przechodzień w Jerozolimie, który nie wie o tym, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł im, cóż? A oni mu rzekli o Jezusie Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocnym w uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim ludem. I jak go wydali przedniejsi kapłani i przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on jest ten, który ma odkupić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś jest trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niewiasty niektóre z naszych przestraszyły nas, które raniutko były u grobu, i nie znalazłszy ciała jego, przyszły, powiadając, iż miały widzenie aniołów, którzy powiadają, że on żyje. I poszli niektórzy z naszych do grobu i znaleźli tak, jak niewiasty powiadały, ale jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i serca leniwego, był wierzyć temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Czyliż nie musiał Chrystus tego cierpieć i wejść do chwały swojej? I począwszy od Mojżesza i od wszystkich proroków, wykładał im ze wszystkich pism to, co o nim napisane było. I przybliżyli się ku miasteczku, do którego szli, a on okazywał, jakoby miał dalej iść. Ale oni go zmuszali, mówiąc, zostań z nami, bo się maku wieczorowi i już się dzień nachylił. I wszedł, aby zostać z nimi. I stało się, gdy On siedział z nimi przy stole, że wziąwszy chleb, błogosławił i łamiąc, podawał im. I otworzyły się oczy ich, i poznali go, a on zniknął z oczu ich. I mówili między sobą: Czyliż serce nasze nie pałało w nas, gdy z nami w drodze mówił i gdy nam pisma otwierał? A wstawszy godziny, Wrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli mówiących, że wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też powiedzieli, co się stało w drodze i jak go poznali w łamaniu chleba. A gdy oni to mówili, stanął sam Jezus w pośrodku nich i rzekł im, pokój wam. A oni przeląkłszy się i przestraszeni będąc, mniemali, iż ducha widzą. I rzekł im, czemu się trwożycie i czemu takie myśli wstępują w serca wasze? Oglądajcie ręce moje i nogi moje, że to ja sam jestem. Dotykajcie się mnie i obaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. I to rzekłszy, pokazał im ręce i nogi, lecz gdy jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu co jeść? a oni mu podali kawał ryby pieczonej i plaster miodu i wziąwszy jadł wobec nich i rzekł do nich to są słowa, które mówiłem do was będąc jeszcze z wami że się musi wypełnić wszystko co napisano w zakonie mojżeszowym i u proroków i w psalmach o mnie wtedy im otworzył umysły żeby rozumieli pisma i rzekł im tak jest napisane i tak musiał cierpieć Chrystus i trzeciego dnia z martwych wstać. I musi być głoszone w imieniu Jego upamiętanie i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście świadkami tego. I oto ja posyłam na was obietnicę Ojca Mego, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, dopóki nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, i podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi i wzniósł się w górę do nieba. A oni oddawszy mu pokłon, wrócili do Jerozolimy z radością wielką i byli zawsze w świątyni chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen.